Słuchacie Wikiradia Dzień dobry, witam wszystkich na konferencji Wikimedia Polska 2015 W Gdańsku W Gdańsku albo w Tanziku. W, w Gdańsku W Gdańsku Czyli w miejscu największej pobyt tradycyjnej w angielskiej i angielskiej języcznej wikipedii Zresztą siedzimy w sami w Gdańsku Taki, taki dodatkowy, taka dodatkowa rzecz. Jedna uwaga, mamy dosyć napięty program konferencji, także prosiłbym osoby prezentujące wszystkie wszystkie po kolei o dyscyplinę Zresztą może Janusza poproszę, żeby dawał uprzejmie, jak się stało, znać. Jak się komuś kończy czas. Pierwsza prezentacja z Wikipedią na grzyby. Ciekawe, czy da się zabrać Wikipedię na grzyby. Jacek Minowicki.